Wracamy do historii Samsona a właściwie dzisiaj kończymy tą jego burzliwą historię Ostatnio w naszym tutaj rozważaniu zostawiliśmy go w gazie oślepionego, związanego zamkniętego w więzieniu aby mleć tam w tym więzieniu dla Filistyńczyków. W pewien sposób Samson jest uosobieniem całego Izraela i jego powtarzającej się historii. Samson tak długo miał siłę i tak długo mógł dokonywać tych niezwykłych dzieł dla Boga, jak długo był wierny temu przymierzu, którym z Bogiem był związany. Jako nazyrejczyk obowiązywały go pewne zasady i tak długo jak on był posłuszny tym zasadom tak długo jak był poddany mimo wszystkich swoich braków mimo różnych ułomności mimo licznych błędów Bóg objawiał przez niego swoją wielką moc i dawał mu zwycięstwo nad jego wrogami natomiast kiedy to przymierze zostało złamane kiedy przez swoją głupotę i niewierność i gonitwę za porządliwościami swojego serca, to przymierze zostało złamane. Samson utracił swoją moc. I tak samo było w Izraelu. Tak samo było z tym wybranym narodem. Kiedy Trzymali się Boga, kiedy trwali w przymierzu w nim, z Nim, kiedy wiernie Mu służyli, Bóg dawał im oglądać takie rzeczy, jakich nie widziały żadne inne narody. Odnosili takie zwycięstwa, które przekraczają ludzkie zrozumienie. Bóg objawiał się w ich życiu w różnoraki sposób objawiał swoją wielką moc. Kiedy oni Wiernie z Nim chodzili. Niejednokrotnie wydawałoby się, że nie mają szans z takim czy innym przeciwnikiem. A jednak Bóg dawał im zwycięstwo. Ale kiedy oni jak Samson podążali za tymi swoimi grzesznymi pragnieniami i tą swoją namaszczoną głowę kładli na kolanach tych dalili obcych bóstw, wtedy i oni tracili swoją siłę. Wtedy i oni okazywali się słabi. I chociaż wydawałoby się, że na zewnątrz nic się nie zmieniło, stawali się ofiarą, niejednokrotnie daleko słabszy wydawałoby się, i mniej licznych narodów. I musieli im służyć. I musieli dla nich niejako mleć. I oni tracili swój duchowy wzrok i oni zaczynali gubić się i myślę, że jest to lekcja która również i dzisiaj nadal jest aktualna to co widzimy tutaj w życiu Samsona jest odzwierciedleniem zarówno tego przymierza z Izraelem jak myślę i w wielkiej mierze tego przymierza, którymi my jesteśmy związani z Bogiem oto Mojżesz ostrzegał Izraela że jeśli to przymierze którym są związani z Bogiem zostanie przez nich złamane zostaną związani innym przymierzem czy innymi łańcuchami innymi powrozami w Piątej Księdze Mojżeszowej, w 28 rozdziale, Mojżesz do nich kieruje takie słowa. Za to, że nie służyłeś Jachwę, Bogu Twemu, w radości i w dobroci serca, mając wszystkiego w brud, będziesz służył Twoim nieprzyjaciołom, których Jachwę ześle na Ciebie w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w niedostatku wszystkiego i włoży żelazne jarzmo na Twój kark, aż Cię wytępi. Słowo Boże mówi zważcie na dobrotliwość, ale i na surowość Bożą. Słusznie podkreślamy dobroć Boga Jego niezwykłą łaskę i jakże wielkie miłosierdzie ale mówiąc o Jego dobroci i wspaniałości nie możemy nigdy zapomnieć również o Jego suwerenności i Jego surowości raczej Jego wierności tym groźbom które dał jeśli oczekujemy, że będzie wierny tym dobrym obietnicom to również musimy oczekiwać że będzie wierny swoim groźbom w tej osobie Samsona widzimy Bożego bohatera nazyrejczyka przeznaczonego do szczególnego celu który zamiast go realizować Goni za porządliwościami własnego serca Daje się omamić temu światło I traci tą siłę, tą moc, te możliwości, którymi Bóg go obdarzył I myślę, że ta sama, dokładnie ta sama zasada działa w naszym życiu Tak długo jak jesteśmy wierni Bogu jak kochamy mamy Go z naszych serc i jesteśmy gotowi służyć Mu w tym, co mamy i potrafimy to docenić i potrafimy się z tego cieszyć i Go za to chwalić i Mu za to dziękować. Kiedy na naszych drogach staramy się słyszeć Jego głos i wiernie za Nim podążać, On wypełnia nasze życie swoją siłą. On daje nam powodzenie w naszych dziełach. On sprawia, że to, do czego przykładamy rękę, powodzi się. On pilnuje, aby nasze drogi, które niejednokrotnie wykrzywiamy, na nowo prostować. Jeśli natomiast jak sam sądamy się uwieść tym słodkim słowom tych otaczających nas różnych bożków, różnych szukam słowa na te dalile, które słodkimi słowami, głaskaniem naszych głów usypiają nas na swoich kolanach, aby pozbawić nas naszej Bożej siły. Jeśli im ulegniemy, jeśli za nimi pójdziemy, czeka nas tak samo tragiczny i smutny koniec jak Samsona i pomyślmy jaką radością jest to dla otaczającego świata widzieć chrześcijan oślepionych i związanych tymi spiżowymi łańcuchami niezdatnymi do niczego jakimż dla świata stają się pośmiewiskiem tacy chrześcijanie bez mocy bezużyteczni a wtedy można takich pokazać i powiedzieć o, proszę bardzo co to chrześcijaństwo daje do czego to ta wiara ludzi prowadzi tak samo bezużyteczne jak i wszyscy wokół ale to bolesne cierpienie i doświadczenie Samsona wydaje się być dla Niego ukrytym błogosławieństwem w wierszu drugim, rozdziału Księgi Sędziów czytamy lecz i to słowo leć jest takim małym słowem, ale jak wiecie jest słowem, które stawia kontrast między tym, co do tej pory było napisane a tym, co ma nastąpić W wierszu 21 czytaliśmy, pochwycili go, wyłupili mu oczy, sprowadzili go do Gazy, związawszy go dwoma spiżowymi łańcuchami i musiał leć w więzieniu. Lecz. I to słowo pokazuje, że coś jednak się, jest, tutaj coś się zmieni, coś tutaj będzie nowego. Lecz włosy. Na jego głowie zaczęły odrastać po ogoleniu. I wierzę, że to słowo tutaj lecz nie jest takim słowem, które tylko wprowadza tą kwestię odrastających włosów. Ale te odrastające mu włosy są symbolem jakiejś przemiany, która też w jego sercu nastąpiła. Jak już powiedzieliśmy wcześniej, to nie w jego włosach leżała jego wielka siła. Natomiast te jego długie włosy były symbolem, były właśnie tym zewnętrznym znakiem przymierza, którym był z Bogiem związany. I kiedy te włosy zostały ścięte, oznaczało to, że przymierze jest złamane. Ale gdy te włosy zaczęły odrastać, to też zaczęło, to, to było to symbolem jakiegoś, jakiejś wewnętrznej przemiany, jakiegoś wewnętrznego odnowienia, jakiegoś powrotu do tego przymierza, które wcześniej zostało zerwane. Jak jeden z komentatorów stwierdził: Jego włosy rosły razem z jego pokutą, a jego siła razem. Z włosami. I dalsza część tej historii potwierdza to, że to nie były tylko włosy, które urosły, ale Samson jeszcze raz miał doświadczyć tej niezwykłej siły. A to już wiemy, nie było wynikiem tylko posiadania przez niego włosów, ale kiedy ta siła na niego zstępowała, to było to jednoznaczne zstąpieniem Bożego Ducha na niego. Oto czytaliśmy wcześniej, że to duch na niego wstąpił Duch Pański na niego wstąpił I wtedy w tej mocy ducha Bożego dokonywał tych niezwykłych rzeczy A więc ta okrutność filistyńczyków wobec niego Była tak naprawdę dla niego lepsza niż ich uprzejmość <śmiech> Kiedy zaprosili go na ucztę i dali mu 30 drużbów, i razem z nim się bawili zagadkami. A było lepsze to, co teraz się z nim działo. I to jego cierpienie, które, przez które teraz przechodził, prowadziło go, wydaje się, na nowo do miejsca, w którym mógł na nowo doświadczyć Bożego Działania, Bożej Mocy w swoim życiu. I myślę sobie, że jeśli my spotykamy się z wrogością tego świata jeśli ci Filistyni tego świata na nas napierają oby Bóg użył tego i w naszym życiu do doprowadzenia nas do pokuty, jeśli zeszliśmy z Bożych dróg czy wierzycie, że Bóg jest w stanie posłużyć się ludźmi tego świata, aby swój Kościół odnowić aby swój Kościół oczyścić Historia Kościoła jest pełna takich przykładów Że niejednokrotnie ten, ten, ten, ten duchowy stan Jakiegoś letargu Jakiegoś takiego Bezużyteczności Bezradności Kościoła Nagle został zmieniany Przez wzrastającą presję świata Przez wzrastające ataki tego świata i im bardziej Kościół niejednokrotnie był uciskany, tym lepiej się rozwijał. Tym ludzie stawali się bardziej gorliwi, i bardziej zaangażowani. I jeśli by nasze życie miało upłynąć w jakimś takim letargicznym śnie, to dałby Bóg, aby ten świat nas tak podeptał i tak nas uderzył abyśmy prawdziwie pokutowali i szukali gorących serc i szukali gorliwego zaangażowania naszego życia w sprawy Boże. Wydaje się, że ten konflikt, który miał miejsce między Samsonem a Filistynami, postrzegany był przez Filistynów jako konflikt między Bogiem Samsona a ich Bogiem w wierszu 23 czytamy, że książęta filistyńscy zebrali się aby złożyć swojemu Bogu Dagonowi wielką ofiarę całopalną z tej radosnej przyczyny mówili wydał nasz bóg w nasze ręce Samsona naszego wroga i zobaczcie jakiż to y, paradoks oto Samson powołany przez boga namaszczony przez boga używany przez boga przez tegoż samego boga został wydany w ręce filistyn Oto czytaliśmy ostatnio Jachwę go opuścił I to było przyczyną, że Samson znalazł się w rękach Filistynów Nie to, że Dagon dał takie zwycięstwo Ale ci ludzie, ci Filistyni nie mieli świadectwa od Samsona Samson nie był ewangelistą, który głosił im wiarę w jednego prawdziwego Boga Ale jak widzimy tłuk ich tylko na każdym miejscu i wielkiego świadectwa im nie złożył. I oni przypisywali to zwycięstwo nie jakiejś odmianie ze strony Jahwe, ale przypisywali to zwycięstwo swojemu Bogu. I mówili: To nasz dagon dał nam takie wspaniałe zwycięstwo. Tak jak wielu i dzisiaj ludzi przypisuje swoje sukcesy czy jakieś dobre rzeczy, Jakimś dagonom, których mają Nie wiedząc, że to suwerenny Bóg Nad wszystkim czuwa I to On sprawia, że Jego słońce świeci Zarówno nad dobrymi, jak i nad złymi I Jego, dasz, jego, jego deszcz Zrasza ich pola i że dobroć, której doświadczają nie jest wynikiem jakiegoś ślepego losu, czy trafu czy szczęścia, czy yy, dobrego dnia, czy czegoś jeszcze nie wiadomo czemu to ludzie przypisują dobremu układowi gwiazd i energii kosmicznej w jakimś dobrym układzie czy tam czemu jeszcze ale jest to wynikiem suwerennego działania Boga który udziela każdemu tego czego chce i pozbawia ludzi tego, czego chce. oni natomiast świętowali postanowili złożyć wielką ofiarę całopalną z tej radosnej przyczyny i myślę sobie co musiał przeżywać i co musiał myśleć ślepy Samson kiedy docierały do jego uszu takie wieści, takie historie kiedyś słyszał te hymny śpiewane na cześć Dagona i te pieśni, które najprawdopodobniej tworzyli o wielkim zwycięstwie nad tym ich wrogiem te, Samsonem jaka gorycz musiała przepełniać jego serce. jakie poczucie klęski jakie poczucie żalu że On, który został wybrany na Bożego Nazyrejczyka dał przyczynę Filistynom do takiego świętowania bo to On tak naprawdę przez swoją niewierność przez swoje przez swój brak podążania tą drogą, którą Bóg mu wyznaczył jako Nazyrejczykowi On stał się przyczyną tego, że poganie teraz bluźnili Bogu Bracia i siostry, jakaż wielka odpowiedzialność ciąży na każdym z nas. My nie tylko jesteśmy odpowiedzialni za naszą własną reputację, ale każdy z nas jako chrześcijanin w tym świecie jest również odpowiedzialny za reputację Pana Jezusa Chrystusa, Jego Kościoła i Jego Królestwa. Jeśli ja czy Ty upadniemy w tym świecie, jeśli ja czy Ty uwikłamy się w grzechy tego świata, to nie tylko moja czy Twoja reputacja pójdzie w dół, ale ludzie na Ciebie i na mnie pokażą palcem i powiedzą, to są zielonoświątkowcy. To są Ci odstępcy, to są Ci heretycy, Zobaczcie, jak oni żyją. Zobaczcie, jak oni nisko Więc Wiedzmy, że nasze życie jest tą otwartą księgą którą wszyscy wokół czytają i tak długo jak wszystko w naszym życiu się układa może się dawać, że nie, nie, nie przykładają wielkiej uwagi do naszego życia ale niech no nam się noga podwinie niech no tylko jakiś telewizyjny ewangelista upadnie niech no tylko jakiś pastor zgrzeszy albo coś się stanie świat o tym będzie trąbić będą o tym pisać, będą to rozgłaszać będą to nakręcać i w tym znajdują radość i w tym znajdują satysfakcję ale faktycznie to wtedy my jesteśmy przyczyną tego. to my pozwalamy na to, aby imię Chrystusa było wtedy pomiatane i aby imię Kościoła Bożego było zszargane i wtedy świat bardzo łatwo wyciąga swoje wnioski mówi, o to wszyscy oni tacy sami są to, to, to tylko taki religijny pozór to tylko taka religijna gra a za tym wszystkim nic stabilnego się nie kryje i Pan Jezus mówi zgorszenia muszą przyjść ale biada biada temu przez którego zgorszenia przychodzą biada i wiecie kiedy Pan Jezus mówi biada to mówi o strasznym sądzie który takich ludzi oczekuje Pan Jezus mówi jeśli by jeśli byś choćby tego najmniejszego zgorszył swoim życiem, to lepiej dla Ciebie by było, żeby kamień młyński Ci zawiązano u szyi i byś był wrzucony w głębie. Jakaż poważna odpowiedzialność na nas jest. To nie jest tylko Twoja i moja reputacja, ale jako chrześcijanie nosimy na sobie imię Jezusa Chrystusa i wiedzmy, że to jak żyjemy, to jak postępujemy Albo przynosi chlubę Chrystusowi Albo jest tą chwałą dla Niego I ludzi tego świata, tak jak czytamy Przez nasze dobre uczynki i nasze dobre życie Prowadzi do pokuty i do wyznania tego, że prawdziwie Bóg jest między nami Prowadzi do tego wyznania, że Bóg jest dobry Albo nasze życie jest przyczyną upadku i bluźnierstwa i nasze życie jest przyczyną tego, że świat sobie kpi z Kościoła. Oby żaden z nas nie podpadł pod to straszne biada, aby stać się przyczyną choćby dla najmniejszego w tym świecie. Oto w 24 wierszu czytamy, że lud, oglądając go Samsona, wielbił swego Boga w słowach wydał nasz Bóg w nasze ręce naszego wroga tego który spustoszył naszą ziemię i który wielu naszych ubił gdy wtedy wesoło się już bawili, rzekli sprowadźcie Samsona niech nas zabawia sprowadzili wtedy z więzienia Samsona a jego widok bawił ich Oto Samson stał się takim pajacem, który rozbawiał ten religijny tłum. I z historii biblijnej, jak i pozabiblijnej wiemy, że w tych pogańskich świątyniach te ich święta i te ich, ta ich cześć dla ich bogów daleko różniła się od tego, co działo się w świątyni prawdziwego Boga. W świątyni prawdziwego Boga to wszystko miało bardzo skromny charakter i akcent był położony na samego Boga i na Jego cześć. Natomiast w tych pogańskich świątyniach akcent położony był na rozrywkę dla tych, którzy uczestniczyli w tych imprezach akcent był położony na ludzi którzy tam mieli przyjść aby oni się tam dobrze bawili a więc tam nie brakowało i jakichś sprośności i tam nie brakowało alkoholu na tych, to były po prostu wesołe imprezy w których oni się dobrze bawili i mieli rozrywkę i tak jak tutaj widzimy w tej, w tej swojej wesołej zabawie Postanowili również podrwić jeszcze I bardziej jeszcze pognębić jeszcze bardziej sponiewierać tego Samsona Który kiedyś takim był postrachem dla nich A dzisiaj oślepiony Coś im może zrobić Związany z pierzowymi łańcuchami Jest dla nich zabawką Z której mogą sobie podrwić Mogą się pośmiać I jakimś to musiało być Ciosem kolejnym dla tego Samsona który miał dosyć goryczy w swojej duszy, a teraz jeszcze miał stanąć przed nimi i być dla nich formą rozrywki i zabawy. Tutaj użyte tutaj słowa mogą sugerować, że wręcz Samson w jakiś sposób miał ich zabawiać. Że on tam miał coś dla nich, jakieś sztuczki robić, tam gwiazdy przetaczać, co to co tam jeszcze miał robić. Coś w tym tylu, co miało ich zabawić. Tak, takie tutaj oryginalne jest to sformułowanie, które coś takiego sugeruje. Wyobrażacie sobie w takim stanie zabawiać swoich wrogów.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 byli tam wszyscy książęta filistyńscy na dachu zaś było około trzech mężczyzn i kobiet przyglądających się wyśmiewaniu Samsona a więc tutaj mamy ogromną świątynię ogromny dom który wspierał się na prawdopodobnie wielu filarach ale gdzieś centralnie były te główne filary koło których Samson chciał stanąć i oprzeć się o nie I widzimy tutaj, że w tym swoim rozgoryczeniu i w tym swoim bólu Samson postanawia skończyć swoje życie i jeszcze raz uderzyć w śmiejących się z niego filistynów Samson zaś zawołał do Pana tymi słowy. Panie Boże, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie jeszcze ten raz, Boże, abym mógł się zemścić na Filistyńczykach, choćby za jedno z dwojga moich oczu. To już ostatnia modlitwa Samsona. I czytając tę modlitwę, jak patrząc na całe jego życie, można mieć takie mieszane uczucia. Co, co jest motywacją Samsona do tej modlitwy? Dlaczego woła do Boga? Jak widzimy w końcu tego wiersza, i tym razem Samson chce się zemścić z jakichś osobistych powodów. nie wydaje się wołać do Boga jako ten, który tutaj chce spełnić tę misję Nazyrejczyka i, i, i, i zniszczyć tych wstrętnych Filistynów, którzy jego naród tak uciskają, ale wydaje się że ta, i ta modlitwa ostatnia jest wypływa z jego osobistego zranienia z tego poczucia krzywdy, że wyłupili mu oczy, że oślepili go i sam są pragnie się na nich zemścić. I są tacy, którzy czytają tę historię i próbują modlitwę Samsona i ten ostatni, ten ostatni czyn Samsona wynieść ponad wszystkie jego wcześniejsze dokonania i uczynić z niego wielkiego bohatera w jego śmierci. Z drugiej strony są tacy, którzy chcą go potępić za tą modlitwę i chcą powiedzieć, że tutaj Samson popadł w największy dół, jaki, jaki, jaki do tej pory wpadł. I że tutaj nie było żadnej pokuty i żadnej zmiany w sercu Samsona i że on tutaj jeszcze bardziej się pogrążył i dokonał samobójstwa i jeszcze zabił tak wielu innych. I rzeczywiście nie jest łatwo w takich sytuacjach jednoznacznie dotrzeć do motywów, dotrzeć do tego, co było słuszne, a co, co nie było słuszne Jak jeden z komentatorów, których, których czytałem Mówi, Samson powinien był w pokorze i w cierpliwości Znosić te nałożone na niego cierpienia I raczej powinien był stanąć przed nimi i zawołać Filistyni, przestańcie już gnębić mój naród I niech zapanuje pokój między nami To byłoby wtedy bohaterstwo Nie jest łatwo właściwie skomentować postępek Samsona. Myślę, że bezpiecznym dla nas jest uznanie i szczere przyznanie jego ograniczeń jego słabości, jego charakteru tych wszystkich niedoskonałości jego wiary, która była widoczna na, na, na wcześniejszych stronach widzimy, że Samson za każdym razem kiedy uderza w Filistynów uderza z osobistych pobudek, przynajmniej te są bardzo widoczne, te są na wierzchu nie ma wątpliwości i tutaj ta modlitwa też pokazuje to samo a więc z pewnością musimy tutaj zobaczyć, że jest ogromna różnica między nim a tymi wojownikami Nowego Testamentu, jeśli tak mogę powiedzieć, tymi żołnierzami Chrystusa, którzy zakładają na siebie całą zbroję Bożą, aby walczyć z przeciwnikami nie z ciała i z krwi, ale w tych okręgach niebieskich. Jest ogromna różnica w tym zrozumieniu Samsona, tej drogi Bożej i temu objawieniu, jakie on posiadał, a jakie my posiadamy dzisiaj, mając przed sobą przykład naszego zwycięzcy, naszego Pana, tego, który zatriumfował w inny sposób. A więc z jednej strony dziwna jest ta modlitwa z jednej strony dziwne są te motywy Samsona a z drugiej Bóg się do niego przyznał a jednak Bóg odpowiedział na tą jego modlitwę a jednak Bóg udzielił mu tej siły Trudno nam jest rozgryźć Boże drogi i Boże sposoby działania Ale następne wiersze pokazują, że Bóg odpowiedział na tą Jego dziwną modlitwę. I myślę, że to jest dla nas świadectwem tego, że Bóg działa w życiu ludzi i używa ich w świetle tego objawienia, które oni mają. Że nie możemy stawiać obok siebie człowieka, który chodzi 10-20 lat z Bogiem i czyta Jego Słowo i słucha mnóstwa kazań. I nie można postawić takiego człowieka obok drugiego, który dopiero co się nawrócił albo który dopiero zaczął i który, którego poznanie jest tak małe który jeszcze ma tyle tych różnych idei które przeniósł ze starego życia jeszcze jego umysł jest tak bardzo nieprzemieniony w tak wielu kwestiach to wszystko mu się jeszcze miesza i to nie znaczy, że Bóg tylko tamtego może użyć który już nie wiadomo ile lat chodzi z Bogiem i nie wiadomo jakie ma poznanie jakie doświadczenie ale Bóg jest w stanie użyć jednego i drugiego inaczej w świetle tego, co oni już mają. I wiemy, że Bóg również nie wszystkich tak samo obdarza i nie w życiu każdego tak samo działa. To On udziela każdemu tyle, ile chce. Jednemu daje pięć talentów, drugiemu daje tylko jeden. I On w swojej mądrości, w swojej suwerenności jest wolny, żeby każdemu z nas dać tyle, ile uważa za słuszne. I musimy być ostrożni przed takim sądu na innych według naszej własnej miary według tej łaski, która nam została dana według objawienia, które my otrzymaliśmy. Sam sąd nigdy nie słyszał takich słów, że mamy miłować naszych nieprzyjaciół i modlić się za nimi. On nie miał takiego objawienia. On nie miał takich przykładów. On znał tylko tą walkę, tą wojnę widział tylko tą nienawiść Filistynów widział ich bałwuchwalstwo widział zniszczenie i cierpienie wśród własnego narodu i widział to własne swoje cierpienie widział to wszystko co on przeżył czego on doświadczył co jemu zostało zabrane czego on został pozbawiony i w tym świetle tak się modli jak się modli ale jeśli uważnie przyjrzymy się tej jego modlitwie i nie skupimy się tylko na tym ostatniej jej, jej części to można tutaj w niej też dostrzec trzy bardzo pozytywne elementy po pierwsze Samson woła Panie Boże wspomnij na mnie pamiętaj mnie a więc to to stwierdzenie sugeruje nam że Samson był świadomy, że ta więź z Bogiem została przerwana. Że przez swoje nieposłuszeństwo i że przez swoją niewierność Bogu Bóg miał prawo o nim zapomnieć. I Bóg miał prawo odstawić go na bok. I Bóg nie musiał o nim pamiętać. I Samson woła Boże, wspomnij na mnie. Pamiętaj mnie. Czy pamiętasz, Boże, żeś mnie wybrał kiedyś? żeś posłał anioła, żeś jeszcze moim rodzicom powiedział o tym, czego mam dokonać. Pamiętaj o tym, Boże. A więc w tej, w tej części modlitwy widzimy to, że Samson uświadamia sobie, że, że jest winny zerwania tej więzi z Bogiem i że teraz woła do Boga o to, żeby Bóg o nim pamiętał. Żeby jednak zwrócił na niego uwagę. Żeby jednak nadstawił swego ucha na jego prośbę, na jego wołanie. Po drugie, w tej modlitwie, jak widzimy, Samson wyraża swoje, swoją wiarę w moc Boga, a nie w to, że ma już włosy, które mu odrosły i on teraz coś może zrobić. Widzicie to? Jeśli... To siła tkwiła w jego włosach To nie musiał się modlić To po prostu włosy mu rosły I już mógł dokonać tego, czego wcześniej dokonywał Ale ta modlitwa pokazuje, że Samson uświadamia sobie Że to nie w jego włosach Ale że to Bóg jest źródłem Jego siły Że to Bóg musi go uzdolnić Że to Bóg na nowo musi wzmocnić jego ramiona Żeby czegoś tutaj dokonać a więc Samson wraca do tego źródła jego siły, o której zapomniał, kiedy spał na, tym, na tych kolanach Dalili. Samson na nowo uświadamia sobie, że jest zależny od Boga i że bez niego nic nie może uczynić. Dlatego do niego woła: Panie Boże, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie jeszcze. Tu jest powiedziane tylko raz. Ten jeden raz. Samson wie, że przez to, co zrobił, przez to, jak, jak nisko upadł, nie ma szansy już dalej zajmować stanowiska sędzi. Nie może liczyć na to, że teraz Bóg jego jakoś wyprowadzi z tego wszystkiego i że Bóg na nowo będzie go dziś postawił wysoko i będzie go używał. Samson wie, że jest konsekwencja za jego Upadek za jego postępowanie i że chociaż w tym momencie liczy, że Bóg odnowi jego siły że Bóg mu wybaczy że Bóg go odnowi jeszcze wewnętrznie i uzdolni go fizycznie do dokonania tego ostatniego dzieła to Samson wie, że to jest jeśli Bóg da tę łaskę ostatnie jego dzieło, że już niczego więcej nie dokona Samson jedynie liczy teraz na śmierć na swoją własną śmierć razem z tymi Filistyńczykami. I tutaj myślę też, że w tym jest zawarta pewna ważna prawda, którą powinniśmy rozumieć. Dla każdego z nas jest, jest wyznaczony jakiś pułap doskonałości, pułap świętości, którym jest sam Bóg i sam Jezus Chrystus i my wzywani jesteśmy do dążenia do tego ideału, który jest w Jezusie Chrystusie i chociaż wiemy, że wszystkim nam daleko do tego ideału chociaż wiemy, że jeszcze pełni jesteśmy braków i różnego rodzaju pomyłek i upadków to jeśli jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami narodzonymi z ducha to ten ideał jest naszym ideałem i dążymy w jego kierunku ale jest w życiu człowieka wierzącego są takie sytuacje, są takie upadki, które nie przekreślają Bożego przebaczenia. Nie przekreślają odnowy naszego życia, ale mogą nas uczynić już niezdatnymi do zajmowania pozycji, którą kiedyś zajmowaliśmy. Do wykonywania służby, którą wcześniej wykonywaliśmy. Możemy zdyskwalifikować siebie z pewnych zadań, do których dzisiaj Bóg nas powołuje, do których, których Bóg nas używa. I tutaj też jest, myślę, takie poważne ostrzeżenie dla nas, aby być świadomi tego, że ten przywilej, jaki dzisiaj mamy, aby Bogu służyć w takiej czy w innej sferze, możemy stracić możemy stać się niezdatni do realizacji takiego czy innego zadania przez naszą niewierność i przez nasz upadek. Zauważcie, że Słowo Boże zawiera pewne ścisłe wymagania wobec sług Bożych w Kościele. I jeśli człowiek nie spełnia tych wymagań, to zostaje zdyskwalifikowany. Żeby pełnić takie czy inne służby w Kościele To nie znaczy, że Bóg nie jest w stanie Tym ludziom wybaczyć ich upadku To nie znaczy, że Bóg nie jest w stanie Ich odnowić, dać, ich, dać im znowu w serce pokój I napełnić ich życie łaską Ale do pewnych zadań Już tacy ludzie się nie nadają a więc wiedzmy, że ten grzech, który może nam się wydawać tak niegroźny, może być takim ciosem w nasze życie, który zdyskwalifikuje nas z bycia owocnymi w pewnych dziedzinach służby w Kościele. I sobie myślę, jeśli jestem człowiekiem wierzącym, to moim naturalnym pragnieniem jest być użytecznym. To moim naturalnym pragnieniem jest być aktywnym, być pożytecznym w tym, w tym, co mogę zrobić w Bożym Kościele. Nie jestem człowiekiem, który jest nastawiony na to, że czy coś zrobię, czy czegoś nie zrobię, to i tak to będzie zrobione. Ale chcę mieć udział w tej pracy, do której Bóg powołał swój Kościół. Chcę się angażować Bo wiem, że jest to Bogu miłe Bo wiem, że jest za to wielka zapłata I moje serce się do tego dwie To nie jest coś, co po prostu Do czego muszę się zmuszać Jakąż tragedią Byłoby dla mnie i dla Ciebie Jeśli byśmy przez nasze życie Zdyskwalifikowali się i nie mogli być już używani przez Boga w takiej czy innej sferze nie mogli już śmiało podnieść naszego głosu w takiej czy innej sprawie nie mogli uczciwie wykonywać takiej czy innej sferze o to nie znaczy, że ludzie wciąż tego nie próbują tak jak Saul, który wiecie został zdyskwalifikowany jako król, nadal, nadal wydawało mu się że może być królem ale jakież to było panowanie jakież to było królowanie Wszędzie tylko siał zgorszenie Wszędzie tylko zniszczenie było z tego jego panowania Już nie był obrońcą narodu Ale był człowiekiem, który na nowo Prowadził swój naród do odstępstwa A więc tak, oczywiście o, Dla ludzi możesz robić fasadę I możesz coś, coś robić Możesz być nadal aktywny Ale już Bóg tego nie będzie błogosławił Już Bóg za tym nie będzie stał Bóg się do tego nie przyznał To będzie puste Będziesz to robił i sam nie będziesz miał z tego satysfakcji Sam nie będziesz z tego czerpał korzyści ani inni a raczej to, co będziesz robić, będzie, będzie napiętnowane twoją nieprawością i twoją nieczystością. O ileż lepiej byłoby dla Saula się usunąć, niż nadal walczyć o swoją pozycję. I Samson tutaj wydaje się mieć tego świadomość, że dla niego jego kariera jest już skończona jako sędzieli. I dla niego najlepszym miejscem jest śmierć. Ale jeszcze ten jeden raz woła do Boga o wzmocnienie. I tak jak widzieliśmy wcześniej, Samson nie był świadomy tego, że Bóg go opuścił. Ale tutaj wydaje się, że jest świadomy, że Bóg znowu do niego przyszedł. Że Boży Duch na niego znowu wstąpił. Wydaje się, że jest świadomy tej siły, która na nowo napełnia jego ramiona. I Samson objął dwa środkowe słupy, na których dom się wspierał. Oparł się o nie. O jeden swoją prawą ręką, o drugi swoją lewą ręką i rzekł Samson, niech zginę razem z Filistyńczykami. Potem naparł z całej siły i dom upadł Zobaczcie jaką siłą Bóg obdarzył tego człowieka To był ogromny dom Trzy tysiące ludzi by mogło być na dachu To nie były jakieś filarki To były ogromne filary Które były głównymi filarami Na którym ta konstrukcja się opierała I Bóg dał mu taką siłę Że cały dom runął I upadł na książęta i na wszystek lud, który był w nim A było zabitych, których przyprawiło śmierć, sam ginąc więcej Niż zabitych, których uśmiercił za swego życia Pozwólcie, że na koniec Dodam jeszcze tutaj jedno słowo Zachęty i wezwania dla tych, którzy znaleźli się, czy popadli w takie więzy, i w takie tarapaty, i taką duchową przepaść, w jakiej znalazł się Samson. Myślę, że ta historia ten koniec Samsona, jakkolwiek tragiczny, jakkolwiek dziwny i jakkolwiek nie do końca przejrzysty myślę, że pokazuje nam, że Bóg w swojej łaskawości i w swojej dobroci jest w stanie odnowić upadłego człowieka kiedy ten serca woła do niego nawet jak tutaj widzimy, nie mając wszystkiego dobrze poukładanego że ten rozpaczliwy ta rozpaczliwa modlitwa Samsona spotkała się z Bożą odezwą i Bóg przyznając się do niego pokazał też nam na ogrom swojej łaski dla pokutujących grzeszników oto Bóg mówi zawróćcie do mnie a ja zwrócę się ku wam i uleczę wasze odstępstwa i na nowo pokocham was gdziekolwiek mógłbyś się znaleźć jakkolwiek nisko mógłbyś upaść chociaż do pewnych rzeczy już się nie przydasz chociaż w pewnych kwestiach nie wasz się zajmować już miejsca ale wiedz, że dla ciebie jest łaska, jest miłosierdzie jest przebaczenie, jest odnowienie jest możliwość, aby Twoje życie na nowo było napełnione Bożą siłą Bóg jest w stanie zniżyć się do Ciebie w Twojej niskości w Twojej upadłości jeśli tylko z serca będziesz do Niego się zwracać do Niego wołać i u Niego szukać ratunku Oto Bóg do swojego upadłego Kościoła Mówi Pamiętaj skąd Upadłeś I Upamiętaj się Upamiętaj się A więc gdziekolwiek byśmy upadli Z jakiejkolwiek byśmy wysokości Do jakiejkolwiek głębokości nie spadli To słowo jest aktualne Upamiętaj się Ukurz się Pod mocną ręką Bożą Unisz się i ze złamanym sercem wołaj do Niego. A póki żyjesz, jest dla Ciebie nadzieja. Jest dla Ciebie szansa odnowy. Jest dla Ciebie szansa odnowy Twojego życia. Wiecie, są tacy ludzie, o których słyszę, którzy upadają. I jak gdyby ten upadek ich próbują tak... E... pokazać, że tak naprawdę nic takiego strasznego się nie stało. I wyciągają biblijne przykłady, na przykład Dawida i mówią, no proszę, ale Dawid tak nisko upadł i co? I Bóg nadal go używał. Zapominając o tych wszystkich cierpieniach i konsekwencjach, jakie Dawid przeszedł. Zapominając o głębokości jego pokuty. Ale są tacy, którzy faktycznie byli wysoko i upadli. I w swojej pokucie nie nie próbują już teraz dążyć wiecie, do zajmowania tych miejsc, które wcześniej zajmowali, ale są gotowi zająć się najniższymi służbami są w stanie y, zajmować się takimi rzeczami, których nikt nie chce brać i wiecie, niejednokrotnie Bóg niesamowicie ich używa i niesamowicie wyrzuca oni już nigdy nie staną się znani już nigdy nie staną się popularni już na nich jest to piętno ich upadku i znam historię takich ludzi którzy byli wysoko którzy byli znani na cały świat ale upadli upadli nisko i dzisiaj niewiele się o nich słyszy ale to nie znaczy, że Bóg nie jest obecny w ich życiu i że Bóg ich nie używa i nie działa oni są bardzo nisko ale Bóg działa w ich życiu i myślę, że są daleko szczęśliwsi i daleko pełniejsi i daleko bliżsi Boga niż wtedy, kiedy byli wysoko ale ich serca już się odwróciło od Boga drogie bracie i siostro, jeśli mogę Cię do tego zachęcić, to nie do szukania jakiejś pozycji, jakichś wielkich rzeczy czy czegoś takiego, ale do tego, żeby być pewnym, że moje i Twoje serce faktycznie jest uniżone przed Bogiem i szuka Go i świadomi naszych różnych niedociągnięć, świadomi naszych różnych upadków, świadomi tych różnych błędów, w których dopuściliśmy się. Nie pozwólmy, aby one doprowadziły nas do stanu, w którym znalazł się Judasz, który już nie widział szansy, nie widział możliwości przebaczenia. Ale raczej, abyśmy ukorzyli się i uniżyli się i szukali to Boga tak długo, aż Go znajdziemy. Aby w tym miejscu, w którym On nas może widzieć i może nas używać, używał nas, działał i swego czasu wynagrodził nas za to. Koniec tej historii jest inny niż cała ta burzliwa historia. Czytamy, że potem nadeszli jego bracia i cały ród jego ojca. Wydobyli go i przenieśli i pogrzebali między Sorea i Eształ w grobie Manoacha, jego ojca. Samson Zginął razem z Filistynami Ale o dziwo Nie został tam gdzieś Pod tymi gruzami Tego domu Nie został gdzieś zakopany w jakimś dole Ale jego bracia Cały ród jego ojca Przyszli po niego Wydobyli go I położyli jego ciało W grobie Czy przy grobie Jego ojca Manoacha aby tam odpoczywał w spokoju. I dla nas może takie rzeczy nie mają wielkiego znaczenia. Gdzie tam ktoś będzie pogrzebany, czy coś, czy jest to, co to za różnica, gdzie tam moje ciało się znajdzie. Ale w tamtym, w tamtym okresie, w tamtym myśleniu, to, gdzie człowiek był pochowany, było swego rodzaju świadectwem tego, kim był ten człowiek i widzimy, że niektórzy królowie pogrzebani są w grobach królewskich, ale niektórzy poza królewskim cmentarzem to jest wielka różnica, kiedy zobaczymy gdzie byli pogrzebani ci, których, tak jak Izebel, zostali tam gdzieś rozdarci na kawałki, psy piły ich krew to byli ci właśnie źli to byli ci, którzy nie byli otoczeni honorem, nawet w swojej śmierci kiedy ludzie się cieszyli, że oni umarli ale ci, którzy w grobie tam czy przy grobie Dawida byli pochowani to byli ci, którzy byli otaczani Respektem i szacunkiem I to pokazywało na to, że To miejsce ich spoczynku Było jakimś epitafem Było jakimś świadectwem nad ich życiem I tutaj patrząc na tą całą historię Na to co Dół Boży wybrał Żeby z tej historii nam przekazać I zanotować Trudno byłoby nam jakiś wielki Chwalebny epitaf wypisać na życiu tego człowieka Ale te ostatnie wiersze Jego historii Wydają się świadczyć, że Bóg jednak używał tego człowieka. Że Bóg jednak działał przez tego człowieka. Że znalazł sobie, czy został pochowany w miejscu, które świadczyło o jakimś honorze. I dalej mam dodane, a sądził on Izraela przez 20 lat. A więc znowu mamy to wspomnienie, które znaleźliśmy już wcześniej o jego pozycji sędziego dziwnego sędziego. Dziwnego instrumentu Bożego, trudnego do rozgryzienia i pełnego sprzeczności i zawiłości. A jednak, tego, który też wiemy, znalazł się później w liście do hebrajczyków, jako jeden z bohaterów wiary. Bracia i siostry, kończąc to nasze dzisiejsze rozważanie, może Twoje, może moje życie nie jest takie, jakim sobie wyobrażaliśmy może kiedyś, kiedy zaczynaliśmy naszą wiarę, drogę z Bogiem mieliśmy swoje jakieś wyobrażenia jak to będzie, czego nie dokonamy co zrobimy, jak to się przydamy w taki czy w inny sposób i może niektóre z tych rzeczy zostały zrealizowane może jakąś, jakaś część tych naszych wyobrażeń i marzeń była również Bożymi wyobrażeniami i mogliśmy ich doświadczyć, mogliśmy ich przeżyć. Ale myślę, że wiele z nich nasze życie zweryfikowało. I czasami możemy patrzeć i zastanawiać się, czego właściwie dokonałem. Jaki, jaki ślad to moje życie zostawia? Jaki był sens tego wszystkiego, w co się angażowałem i czemu poświęciłem swoje życie? Nie zawsze jest nam to łatwo rozgryźć, nie zawsze jest nam to łatwo zobaczyć. Dopiero ten dzień ostateczny to wszystko pokaże, gdzie Bóg tu tajemne rzeczy wyciągnie na światło i odda każdemu według Jego uczynków. Dlatego, bracia, siostry, nie sądźmy przed czasem. Nie sądźmy siebie samych za bardzo, w takim właśnie sensie, w jakim mówił. Sądźmy siebie za swój grzech, za swoje upadki, ale nie... Nie, nie osądzajmy tych różnych rzeczy, które robimy, wiecie, i nie, nie, nie lekceważmy tych małych rzeczy, które robimy. Nie, nie bądźmy nadmiernie krytyczni wobec siebie w takim sensie, żeby to nas prowadziło do jakiejś rozpaczy czy jakiegoś stanu, w którym no, wydaje nam się, że nasze życie jest bezużyteczne. Raczej, tak jak wcześniej zostało powiedziane, dążmy do tego, żeby być jak najbardziej użytecznym jak najbardziej bliżej Boga i pozostawmy naszemu Panu osądzenie tego wszystkiego tak jak apostoł Paweł w jednym miejscu napisał mówi, nawet ja sam nie osądzam siebie tym, który mnie sądzi jest Pan i też dobrze zrobimy jeśli tak będziemy się tego trzymać a szczególnie bądźmy ostrożni kiedy chcemy sądzić innych bądźmy ostrożni dziwny to był Boży instrument Dziwne to było Boże narzędzie. A jednak Bóg się w nim uwielbił. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie, w tej zawiłości charakteru i postępowania Samsona i my możemy dzisiaj czerpać dla siebie lekcje i my możemy się czegoś nauczyć i my możemy coś od Ciebie usłyszeć. Zobaczyć, Panie, ogrom Twojej miłości, ogrom Twej, tego miłosierdzia, Twojej łaskawości, Twojej wyrozumiałości. Jednocześnie też będąc świadomi tych bolesnych konsekwencji nieposłuszeństwa, grzechu niewierności i chcemy Panie z jednej strony wziąć do siebie tą przestrogę aby nie lekceważyć naszych kroków naszych posunięć, naszych decyzji aby żyć w tej świadomości zbierania tego co się jemy. Tej odpowiedzialności, jako na nas ciąży, jako Twoich sługach, Twoich dzieciach, że nie tylko o sobie świadczymy, ale przede wszystkim mamy być Twoimi świadkami i o Tobie świadczymy w tym świecie. Z drugiej strony, Panie, pokrzep i zachęć i wlej w nasze serca nadzieję, patrząc właśnie na tę stronę Twojego miłosierdzia, Twojej łaskawości, Twojego działania właśnie w przez te nie, nie, nie, niedoskonałe narzędzia. Przez te różne rzeczy, które po ludzku byśmy odrzucili, po ludzku byśmy skreślili, zdyskwalifikowali i uczynili nieużytecznymi. Ty, Panie, jesteś w stanie je, je użyć i w nich się objawić i przez nie zrealizować swój plan. Dziękujemy też, Panie, że nie ma takiej głębokości, z której nie mógłbyś nas wyciągnąć, kiedy nasze serca szczerze pokutują i szukają Ciebie. Modlę się Panie za tymi, którzy stracili tę duchową żarliwość, stracili ten duchowy zapał, opadli z tych duchowych sił przez swoją niewierność, przez swoje nieposłuszeństwo, przez bratanie się z tym światem, przez otwieranie swego serca na te różne wpływy innych duchów. Panie, modlę się o Twoje miłosierdzie, o Twoją łaskę upamiętania i pokuty, o to, aby i dzisiaj usłyszeli ten głos, którym wzywasz do nawrócenia się do Ciebie i tą obietnicę, że wtedy też zwrócisz się ku nam i że z takim skruszonym sercem, złamanym duchem nie wskarcisz, ale przyjmiesz i odnowisz i napełnisz na nowo radością zbawienia Słyszeć Twój głos, drogi Panie. W Twoim świętym imieniu modlimy się razem. Amen. Zachęcam, bracie